kart historii. Zdarzenie z Hudowa w 1978 roku. Jest to jedna z najobszerniejszych relacji, jakie dotarły do paranormalium. Z pewnych powodów nie podajemy informacji o świadku, możemy jedynie nadmienić, iż jest on emerytowanym policjantem. Wszystko działo się w lutym 1978 roku. Niestety, dokładnego dnia nie udało się ustalić. Była godzina około drugiej w nocy. Pogoda była dobra, Niebo było czyste? Temperatura powietrza wynosiła około minus 5 stopni Celsjusza. Świadek znajdował się wówczas gdzieś w połowie drogi między Ornątowicami a Chudowem. W pewnym momencie światek usłyszał nad sobą odgłos przypominający szum rozcinanego powietrza. Podniósłszy głowę, zobaczył nad sobą na tle jasnego nieba przelatujący w pewnym oddaleniu olbrzymi obiekt koloru czarnego z widocznymi świecącymi otworami. Obserwując obiekt, światek dostrzegł w jednym z okien czyjąś sylwetkę. Postać sprawiała wrażenie jakby mu się przyglądała. Pojazd przypominał pod pewnymi względami samolot transportowy typu AN-22. Byłby to jednak tylko sam kadłub, ponieważ świadek nie zauważył zarysu skrzydeł ani stateczników. Obiekt nie wydawał z siebie żadnego odgłosu, poza szumem rozcinanego powietrza. Pojazd nadlatywał od strony Orzesza i zmierzał w kierunku Rudy Śląskiej. Świadek wykluczył, aby był to jakiś zdefektowany samolot, który najpewniej po chwili roztrzaskałby się o ziemię. Nie był to też szybowiec. Szybowce zimą nie latają. Podobnej obserwacji w tej okolicy, dokładnie w odległości 15 km od miejsca dokonania opisanej przed chwilą obserwacji, dokonał kilka dni wcześniej jeden z kolegów świadka. Mężczyzna dokonał obserwacji na polnej drodze, udając się z Gierałtowic w kierunku Paniówki. Towarzyszył mu milicyjny pies. Mężczyzna wskazał później kolegom miejsce, w którym widział obiekt. Według jego słów, obiekt znajdował się około 50-70 metrów od niego. Obiekt najwidoczniej musiał startować, bowiem we wskazanym przez mężczyznę miejscu znaleziono krąg o średnicy 3 metrów, z którego był wywiany śnieg. Nieopodal znaleziono trzy inne słabo widoczne okrągłe ślady, przy czym wykluczono, by były to ślady opon. Wykluczono również, by z tego miejsca mógł startować jakikolwiek helikopter, bowiem miejsce to było zbyt gęsto porośnięte drzewami czytał Ivelios.